Tego popołudnia po powrocie do domu wuj Wernon zrobił coś, czego nigdy dotąd nie robił. Odwiedził Harego w jego komórce pod schodami. Gdzie jest mój list? Zapytał Harry, gdy tylko wuj Wernon przecisnął się przez drzwi. Kto do mnie napisał? Nikt. List zaadresowano do ciebie przez pomyłkę, oświadczył krótko wuj Vernon. Spaliłem go. To nie była pomyłka, powiedział ze złością Harry. Była na nim moja komórka. Milcz! Ryknął wuj Vernon, a kilka pająków spadło z sufitu. Wziął parę głębokich oddechów, a potem zmusił się do uśmiechu, który wyglądał tak, jakby go rozbolał brzuch. <śmiech> tak, Harry, co do tej komórki. Twoja ciotka i ja pomyśleliśmy sobie, że jesteś już taki duży, więc no uważamy, że może by ci było wygodniej w drugiej sypialni Dadleja. – Dlaczego? – wyjąkał Hary, Nie zadawaj pytań – warknął wuj. – Zabierz swoje rzeczy i idź na górę. Darslejowie mieli cztery sypialnie. Jedną dla wuja Vernona i ciotki petuni, jedną dla gości – zwykle nocowała tam March, siostra wuja Vernona – jedną, w której spał Dudley i jedną, w której trzymał swoje stare zabawki i rzeczy, które nie mieściły się w jego pierwszej sypialni. Haremu wystarczyło przejść z komórki na pierwsze piętro tylko raz, aby przenieść wszystko co posiadał. Usiadł na łóżku i rozejrzał się po pokoju. Prawie wszystko było połamane lub zepsute. Stara kamera wideo leżała na małym czołgu na baterię, którym Dadley wjechał kiedyś w psa sąsiadów. W kącie stał pierwszy telewizor Dadleya, który rozwalił kopniakiem, kiedy przestaną nadawać jego ulubiony program. Była też wielka klatka dla ptaków, w której kiedyś mieszkała papuga, ale pewnego dnia Dadley wymienił ją w szkole na prawdziwą wiatrówkę. Klatka stała na półce, której jeden koniec zwisał smętnie, bo Dudley kiedyś na niej usiadł. Inne półki zawalone były książkami. Były to jedyne przedmioty w tym pokoju, które wyglądały, jakby ich nikt nigdy nie dotykał. Z dołu dobiegły jęki Dadleja skarżącego się matce. Nie chcę go tam. Ten pokój jest niepotrzebny. Wywal go stamtąd. Chary westchnął i wyciągnął się na łóżku. Jeszcze wczoraj oddałby wszystko, żeby tu zamieszkać. Dzisiaj wolałby siedzieć w swojej komórce z tym listem niż tutaj bez niego. Następnego dnia przy śniadaniu było dość spokojnie. Dadley pogrążony był w głębokim szoku. Nie pomogło wycie, grzmocenie ojca smeltingiem, symulowanie wymiotów, kopanie matki, rzucenie żółwiem w ścianę terrarium. Drugiej sypialni nie odzyskał. Harry wspomniał wczorajszy poranek i przeklinał sam siebie, że nie otworzył listów przed pokoju. Wuj Vernon i ciotka Petunia spoglądali na siebie ponurym wzrokiem. Kiedy przyszła poczta, wuj Vernon sprawiał wrażenie, jakby chciał być miły dla Harego. Kazał Dudleyowi ją przynieść. Najpierw usłyszeli łomot, kiedy walił smelklingiem we wszystko, co było w przedpokoju, a potem jego okrzyk. Jest następny! Pan H. Potter! Najmniejsza sypialnia! Privet Drive 4! Wuj Wernon wydał z siebie zduszony okrzyk... Zerwał się z krzesła i pobiegł do przedpokoju, a za nim pobiegł Hary, Żeby wydrzeć Dudleyowi list, wuj Vernon musiał powalić go na podłogę, co okazało się trudne, bo Hary złapał wuja Vernona od tyłu za szyję. Po minucie zażartej walki, w której jedna i druga strona oberwała smeltingiem, wuj Vernon wyprostował się, dysząc ciężko z listem harego w ręku. — Idź do swojej komórki, znaczy się do swojej sypialni, wycharczał stronę Harego, a ty, Darej odejdź. Po prostu zejdź mi z oczu. Harry krążył po swoim nowym pokoju, nie mogąc się uspokoić. Ktoś wiedział, że przeniesiono go z komórki i że prawdopodobnie nie otrzymał pierwszego listu. Może spróbują jeszcze raz, na pewno, ale tym razem się nie zawiodą. Harry miał już pewien plan. Następnego ranka, zreperowany budzik zadzwonił o szóstej. Harry szybko wyłączył alarm i ubrał się po cichu. Wiedział, że nie może obudzić darslejów. Zszedł ostrożnie na dół, nie zapalając żadnego światła. Miał zamiar czekać na listonosza na rogu Privet Drive i wziąć od niego listy przeznaczone dla numeru czwartego. Serce biło mu jak młot, kiedy skradał się ciemnym przedpokojem do frontowych drzwi. Au. Chary podskoczył w powietrze. Wszedł jedną nogą na coś wielkiego i rozlazłego, co spoczywało na macie przed drzwiami. Coś żywego. Na górze pstryknęły światła i Chary ku swemu przerażeniu zobaczył, że to coś wielkiego i rozlazłego było twarzą jego wuja. Wuj Wernon leżał pod drzwiami w śpiworze, najwyraźniej chcąc się upewnić, że Harry nie zrobi tego, co właśnie próbował zrobić. Wrzeszczał na Harego przez pół godziny, a potem kazał mu iść do kuchni i przynieść filiżankę herbaty. Zrozpaczony Hary powlókł się do kuchni, a kiedy wrócił, listy akurat wpadły przez szparę prosto w ręce wuja Vernona. Hary zdążył zauważyć trzy listy zaadresowane tym samym zielonym atramentem. Chcę, zaczął, ale wuj Vernon darł już listy na kawałki. Tego dnia wuj Vernon nie poszedł do pracy. Został w domu i zabił gwoździami szparę na listy. Mam na nich sposób Wyjaśnił ciotce Petuni Przez zęby, którymi ściskał kilka gwoździ Jeśli Nie będą mogli Dostarczyć listów Po prostu dadzą nam Święty spokój Nie jestem pewna Czy to poskutkuje Wernonie Och Petunio Oni rozumują bardzo dziwnie Oni nie są tacy jak ty albo ja Powiedział wuj Wernon Próbując wbić gwóźdź w kawałek Owocowego ciasta, który mu właśnie przyniosła ciotka Petunia. W piątek przyszło aż dwanaście listów, zaadresowanych do Harego. Szpara w drzwiach była zabita, więc wciśnięto je przez szczelinę pod drzwiami, wetknięto w szpary po bokach, a kilka wepchnięto przez małe okienko łazienki. Na parterze. Wój Vernon znowu nie poszedł do pracy. Po spaleniu wszystkich listów wziął młotek i gwoździe, po czym pozabijał szpary i szczeliny w drzwiach frontowych i kuchennych, tak że nikt nie mógł wyjść. Nucił pod nosem na palcach przez tulipany i podskakiwał przy najcichszym odgłosie. W sobotę wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli. Do domu przeniknęły dwadzieścia cztery listy, zwinięte w kulki i ukryte w dwóch tuzinach jajek, które zdumiony mleczarz podał ciotce Petuni przez okno w salonie. Podczas gdy wuj Vernon dzwonił wściekły na pocztę i do mleczarni, próbując znaleźć kogoś, komu by mógł złożyć zażalenie, ciotka Petunia miażdżyła listy na papkę w mikserze. Bardzo jestem ciekaw, komu może Aż tak bardzo zależeć, żeby się z tobą porozumieć? zapytał Dudley Harego.